Każdy HWDP, RIP Ziemek, RIP Wampir Bastek, No i Mietek Wszyscy razem na froncie, mapy mamy inne Ekwilibrystyka działań, poruszamy się z winnie. Stara dzielnica jak stara rura Pod blokiem stoi ta stara fura Przechodzi z wózkiem ta stara dupa Kiedyś to była z niej niezła suka Stara dzielnica jak stara rura Pod blokiem stoi ta stara fura Przechodzi z wózkiem ta stara dupa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 0,7% do chyba maksymalnie 2-3%. A ja no ale, jeszcze a, pamiętam tę dyskusję. A jakie notowania ma y, Klub Centrum? To za chwilkę powiem. Nas nie, nie badają, bo obejmują. nie jesteśmy partią polityczną. My, myślę, że do powstania partii jeszcze kilka miesięcy. Na razie jesteśmy, yy, złożyliśmy yy, dokumenty niezbędne do zarejestrowania stowarzyszenia. Jesteśmy w tym, w tym procesie. Yy, ja w ogóle pamiętam tę dyskusję w Polsce 2050, że na samym yy,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 To prawda. Między innymi te wypowiedzi, e, jeśli Katarzyna Południ z kanałem, czy jest tak tym oburzona i że musi na portalu X e, wylewać swoje żale i frustracje na koalicji 15 października,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 Jego ludzie są odsuwani. To jest takie narzędzie negocjacyjne. To znaczy, on robi trochę to, co Ziobro kilka lat temu. Liczenie szabel, jeżdżenie po Polsce, organizowanie spotkań, zało zakładanie stowarzyszenia również ma taki cel. Jeśli to się nie uda, od tego nie będzie już odwrotu, no bo trudno mi sobie wyobrazić, że oni się jednak wycofają i wtedy rzeczywiście nastąpi rozłam. Czy to będzie skuteczny rozłam, taki p slide,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 a nie z tego środka sceny politycznej. Pani Natomiast... posłanko, ale czy to stowarzyszenie mm -hmm. to może być zalążek takiej nowej trzeciej drogi, czyli PSL, część Polski 2050, może Klub Centrum i Morawiecki z jego stowarzyszeniem robią wspólną listę na wybory? Ciężko mi, znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić jakąś koalicję, Raczej trudno z, z, akurat z klubem Centrum, ale e, które idzie w takiej formule, w takiej formie do wyborów w 1927 roku. Natomiast w tym, co pani redaktor wymieniła, dla mnie zabrakło tego efektu świeżości, tego efektu tego m, świeżego powietrza, które na przykład miała trzecia droga, czyli połączenie psl -u z Polską 2050, bo tu Polska 2050 była tą nową świeżością e, w polityce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 Ale to jest tak, że dzisiaj właściwie niektórzy uważają, że toczy się gra o to, czy Morawiecki wyjdzie sam i będzie zdrajcą, tak będzie o nim mówiło Prawo i Sprawiedliwość, czy i on o to gra, zostanie wyrzucony i będzie właśnie ofiarą. Jarosława zawsze lepiej być wyrzuconym. Tak? Zawsze lepiej być podobno, ale zawsze lepiej być wyrzuconym, bo właśnie można grać wtedy rolę ofiary. I ja mam poczucie, że często to trochę jak w życiu tak naprawdę, jak już się podjęło decyzję i tak mentalnie jest już się poza konkretną partią czy związkiem, bo ja zawsze porównuję trochę politykę do związków, to człowiek często, to nie jest dobre, ale robi wszystko, żeby jednak no, zostać na przykład porzuconym, zostać wyrzucony w przypadku partii politycznych. Mam poczucie, że może trochę tak jest z premierem Morawieckim. Oby nie było tak z Polską 2050 w koalicji 15 października. Mam poczucie, że to, co się teraz dzieje od kilku tygodni, to jest trochę właśnie próba pójścia w tym kierunku. Polska 2050 trochę idzie na zderzenie ze ścianą. Czyli Katarzyna Połczyńska na Łącz chce być wyrzucona z koalicji? Ja nie wiem, co chce Katarzyna pełczyńska na Łącz. Dla mnie to, to działanie, które obserwujemy od kilku dni, tygodni, jest kompletnie niezrozumiałe. No ale przecież wyjedziecie na tym samym wózku, bo bez Polski 2050 nie ma tej koalicji. No ale nie odpowiadamy za działania Polski 2050. Dla mnie kompletnie niezrozumiałe są na przykład takie działania, gdzie nagle posłanka Polski 2050 jako jedyna na Komisji Nadzwyczajnej tej, która została stworzona po to, żeby doprowadzić do końca ustawę o Związku partnerskim, Ona się nazywa ustawą Związka partnerskich i status osoby najbliższej. Nagle głosuje poprawkę chwaląc się tym na portalach społecznościowych, że jako jedyna ją zagłosowała dotyczącą tego, że Urząd Stanu Cywilnego jednak, a nie notariusz. No przecież zarówno ta ustawa, jak i cała ta komisja nadzwyczajna, to jest efekt nawet niewielomiesięcznych, ale to już w lata idzie, uzgodnień wewnątrzkoalicyjnych z PSL-em, no bo to PSL jest tutaj głównym hamulcowym tej ustawy. I nagle wychodzenie przed szereg i mówienia my jesteśmy za tym, co, czego chcą Polacy, no przecież to jest w ogóle, wbrew temu co się dzieje, przecież ta ustawa to jest ciężka praca ministra Kotuli, ciężkie negocjacje, robienie dwóch kroków w tył, żeby zrobić ten jeden do przodu, żeby wreszcie ta ustawa wyszła z Sejmu, bo to obiecaliśmy. Oczywiście polityka jest często sztuką kompromisów i mam poczucie, że to się właśnie dzieje. Ale ta ustawa zostanie uchwalona i podpisana przez prezydenta do końca tej kadencji? Czy tak będziecie deliberować w, zostanie w komisji pod komisji? wyjdzie z Sejmu. Czy zostanie podpisana przez prezydenta? No to już jest pytanie do prezydenta. W kampanii obiecywał, że jeśli związki partnerskie nie będą zrównywane z instytucją małżeństwa, a ta ustawa to jest naprawdę bardzo duży kompromis już. I te związki partnerskie, ten status osoby najbliższej, to nie jest coś, co można zrównywać z instytucją małżeństwa. Według tych zapewnień z czasów kampanii prezydent powinien podpisać tę ustawę, ale już płyną do nas głosy ministrów prezydenckich że to jest y, ustawa, której prezydent prawdopodobnie nie podpisze. Więc widać, że to, co jest w kampanii, a to, co jest teraz, jaką mamy rzeczywistość, to są kompletnie dwie różne właśnie rzeczywistości. Ale wyborcy wtedy, którym obiecaliście te związki partnerskie y, w kampanii, powiedzą, że nie zrealizowaliście jednej z tych zrealizujemy, bo ta ustawa obietnic. wyjdzie z Sejmu, a to, że nie podpisze jej prezydent, prezydentowi spadają teraz notowania na łeb, na szyję. Myślę, że to jest kwestia, zaczęło się tak naprawdę od y, chyba ustawy łańcuchowej, którą naraził sobie całe środowisko, tak zwane środowisko lubów. Potem była ustawa o wydobywczym areszcie, gdzie naraził sobie swoje własne środowisko kibiców, którzy w otwarty, jawny sposób protestowali na stadionach przeciwko prezydentowi, a teraz kryptowaluty. Ponowne weto, w kontekście tej afery, którą mamy, gdzie kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków nie może odzyskać swoich oszczędności, gdzie państwo nie jest w stanie w należyty sposób chronić swoich obywateli. Prezydent blokuje ustawę, Prawo i Sprawiedliwość robi w Sejmie cyrk, Próbuję odwrócić uwagę od tego, co się dzieje. Pani posłanko, ale jaki był e, e, sens polityczny głosowania po raz drugi e, odrzucenia weta, kiedy wiedzieliście właściwie, że nie macie większości? Dlatego odrzucenie weta to jedno. Rozmawialiśmy też z politykami, licząc, że na przykład politycy Konfederacji zagłosują tym razem inaczej, wiedząc już, że to nie jest... Teoria to nie jest hipotetyczna rozmowa o tym, że może wydarzyć się coś niedobrego, palacy mogą stracić swoje oszczędności. To już jest konkret. Mamy kilkadziesiąt tysięcy osób, które utraciły swoje oszczędności, mimo to nie udało się. Od 30 tego, do 50 tysięcy tak się tak, szacuje, że. Pan premier mówił oszukana. pod koniec tygodnia, że to jest 30 tysięcy. Już się słyszy, że to jest 57, około Oco 60. To pisało tak, o raporcie prokuratury, w którym jest. 57 tysiącach poszkodowanych. Liczba. Więc my, jako Klub Parlamentarny Centrum, będziemy składać własny projekt ustawy, właśnie dotyczący tego rynku kryptowalut. No, składanie po raz kolejny takiego samego projektu. Nie ma już sensu, bo wiadomo jak to się skończy, ale trzeba robić wszystko, żeby ten rynek, ten obszar został uregulowany. A jak pani tłumaczy wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który razem z szefem klubu PiS Mariuszem Błaszczakiem wstrzymał się od głosu, nie wziął udziału w głosowaniu nad odrzuceniem weta i powiedział, ja jestem za zakazem kryptowalut w skali globalnej, bo to jest jeden wielki przekręt albo jedno wielkie nadużycie, to nie głosuje Jarosław Kaczyński za tym, żeby to weto odrzucić, żeby regulacje weszły w życie, a jednocześnie mówi, że to jest wielki przekrój. Ja tu nie chcę się bawić w adwokata pana Kaczyńskiego, ale mam poczucie, że on ma poczucie, że państwo nie chroni swoich obywateli przez brak tych regulacji w odpowiedni sposób, że to jest niezbędne, no ale żeby nie mówić tym samym głosem, co rząd, to mówi, tego w ogóle nie powinno być. No. Tak się nie da. Znaczy tego się już nie zatrzyma. No ale mogli zagłosować za odrzuceniem weta i wtedy wchodzą w życie regulacje, które jak przekonują ministrowie no, nawet Prawo by obejmowały nigdy nie z nie krypto. Wbrew swojemu prezydentowi ciężko mi sobie to wyobrazić. Dla mnie to jest, myślę, że to jest nierealne, ale jednocześnie, no nawet prezes Kaczyński ma poczucie, że dzieje się coś naprawdę niedobrego. I że to weto, kolejne weto, szkodzi Polkom i Polakom i jest wbrew bezpieczeństwu tak naprawdę obywateli. Czy ta giełda, zonda krypto, która właśnie, której dotyczy śledztwo wszczęte przez prokuraturę, kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych, to jest kolejna piramida finansowa? Tego nie wiem, ale jest wszczęte postępowanie. Oszustwa, pranie brudnych pieniędzy. A to wszystko stricte związane właśnie z zonda kryptą. Rada bodajże nadzorcza już zrezygnowała. To jest chyba najnowsze informacje. Tak, z... najnowsze informacje są takie właśnie, że się wycofała Rada Nadzorcza, nie chce brać na siebie tego, co tam się dzieje. To wszystko idzie w bardzo niepokojącym kierunku. Tym bardziej te uregulowania tego obszaru są po prostu niezbędne. Premier przekazał informację, że posłowie PiSu, wcześniej suwerennej Polski, Michał Wójcik i poseł Kowalski są autorami poprawki do ustawy, która zmniejsza kary za nadużycia przy obrocie kryptowalutami, a jednocześnie Stowarzyszenie Zbigniewa Ziobry dostawało pieniądze od giełdy Zonda Krypto. To Zonda powinno krypta. być Zonda wyjaśnione przez prokuraturę. Zdecydowanie tak. No, politycy, którzy teraz blokują wprowadzenie nowych regulacji, ale nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, również Konfederacji, korzystali z pieniędzy E, właśnie z zonda Krypto. E, brali udział w, w eventach, ale też ich eventy, partyjne eventy były sponsorowane z tych pieniędzy, więc... E, to jest lobbying? Nielegalny? To już wyjaśni prokuratura. To już wyjaśni prokuratura, nie mi oceniać co, co to jest. Nie wygląda to dobrze. By, by. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział wczoraj w TVP, że będzie nowa rządowa ustawa w sprawie kryptowalut. Pani mówi, że Klub Centrum zgłosi własną. To będzie kilka ustaw? Bardzo możliwe, na koniec ważne, żeby z, wyszła taka ustawa, taki projekt, który ma szansę na podpis prezydenta. Czyli rząd się powinien próbować czy dogadać z prezydentem, z jego otoczeniem, porozumieć się? Najpierw powinniśmy wypracować takie przepisy i rozmawiać nie wewnątrz koalicji, bo tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości i, i sporów. Wątpliwość jest tylko taka, czy jest sens składać kolejny podobny projekt, który na 100% prawdopodobnie będzie zawotowany. Pewnie nie, dlatego będziemy pracować nad nowym. Pewnie powstanie z tego jeden projekt, który ostatecznie wyjdzie z Komisji i, i, i Sejmu. Prezydent no, Karol Nawrocki taki... mówił w kanale Zero, że nie żałuje tego e, Weta ani jednego, ani drugiego do ustawy o kryptowalutach. Prezydent... Powiedział, że ta afera, która dzisiaj e, jest e, w związku z rząda krypto, to jest wina rządu Donal Donalda Tuska, bo służby mogły działać. Dlaczego służby nie działały? Bo Prezydent... Właściwie teraz mhm. widzimy, że e, e, sposobem na rozwiązanie tej e, e, afery ma być ustawa. Ale przecież służby mogły działać. Urząd Kontroli Skarbowej mógł badać. Służby działały. Natomiast brak tych uregulowań jest takim największym hamulcowym. Oczywiście, że teraz jest złożone zawiadomienie do prokuratury, no ale to już jest jakby po fakcie. Państwo nie miało odpowiednich narzędzi, żeby zająć się tym obszarem. Dlaczego? Bo właśnie to jest kwestia braku uregulowań. Prezydencki minister, pan Bogucki, mówił 5 grudnia w Sejmie, że zostanie złożony prezydencki projekt ustawy. Nie został złożony do tej pory, okłamał Polki i Polaków, mówiąc 5 grudnia, że będzie. Minęło wiele miesięcy, prawie pół roku. Nie zobaczyliśmy prezydenckiego projektu ustawy. E, natomiast widzimy jedno. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków zostało oszukana. Ale Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że oni y, dyskutowali poprawki. E, ze strony rządowej nie było żadnego zainteresowania. W związku z tym zrezygnowali dlatego z tego projektu. E, miał być złożony prezydencki projekt ustawy. Nie jest złożony tłumaczą się, że dyskutowali, marne tłumaczenia w obliczu tego, co się właśnie dzieje. Na koniec chciałam wrócić do tego dziaderstwa i moberstwa, do, które zarzuca premierowi pani Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, czy, czy, czy relacjom w koalicji. Czy, czy to, co się wydarzyło wtedy na posiedzeniu rządu, takie docinki pod adresem pani Pełczyńskiej na Łęcz, to tak powinny wyglądać relacje w rządzie? Ja nie byłam na tym posiedzeniu y, rządu. No nie robi udziału. pani uniknął, no, czy jako kobieta nie, chciałaby po pani... Nie, po żeby... nie mam zwyczaju komentowania y, i powoływania się też na wydarzenia, których nie słyszałam bezpośrednio i tutaj tylko na doniesienia medialne możemy się powoływać. Y, nie wiem, jak było, nie wiem, które wypowiedzi są jakby wypowiedziami jeden do jednego, a które gdzieś tam zostały y, przekręcone. Y, Jedno wiem, bo akurat miałam okazję przez lata przecież współpracować z Katarzyną Połczyńską na Łęcz. To jest trudny zawodnik, to jest osoba, która jest bardzo trudna we współpracy. I to, że Klub Parlamentarny Polski 2050 dwa tygodnie po wyborach nowej przewodniczącej podzielił się na pół, to jest właśnie efekt braku współpracy, to jest właśnie efekt braku rozmowy, braku dialogu. Także jestem sobie w stanie wyobrazić, że ta współpraca, również w tym obszarze już nie, nie klubowym, ale rządowym, również jest niełatwa. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moją gością była Aleksandra Leo, posłanka Klubu Centrum. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Nic straconego. Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, tych kochany. Oddam oddech za ramiona, oddam zapach za twój szept, oddam Oddy. oczy za, za oczy, tych za, za dotyk, dotyk twój uc. Wskim radiu powiedzieli: Tomasz Rzymkowski, poseł niezrzeszony i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Jak pan patrzy na spór w prawie i sprawiedliwości, na ten spór wewnętrzny? ta, która doradza Jarosławowi Kaczyńskiemu, czyli tak zwani maślarze czy posty ziobryści czy ziobryści wprost, chcą wykorzystać moment, aby pozbyć się Mateusza Morawickiego i jego najbliższych współpracowników, wiedząc o tym, że to jest najpoważniejsza konkurencja w ramach Prawa i Sprawiedliwości i te huraganowe ataki na Mateusza Morawieckiego i na jego ludzi moim zdaniem mają doprowadzić do takiego przesilenia i do takiej sytuacji, w której no, Jarosław Kaczyński będzie zmuszony wyrzucić tych członków Prawa i Sprawiedliwości. Czyli pan to postrzega jako akcję wypychania Morawieckiego spisu? Tak, oczywiście. To jest spór ambicjonalny, personalny, merytoryczny, ideowy. Ja jako historyk prawa bym to nazwał spór o primogeniturę. To znaczy no, to kto będzie przywódcą w przyszłości w formacji o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Uważam, że to jest ta perspektywa, która chyba najlepiej oddaje istotę tego sporu. To nie jest spór ideowy, to nie jest spór programowy, bo gdyby to był spór programowy, to by Panowie dyskutowali na argumenty, a jako żywo ja na przykład nie słyszę z ust Patryka Jakiego czy innych maślarzy jakichkolwiek merytorycznych argumentów, w stosunku do propozycji programowych Mateusza Morawickiego jego współpracowników. Tutaj argumenty są emocjonalne i tutaj tylko i wyłącznie chodzi o to, kto zostanie na tej pisowskiej karuzeli, jak to ma wypaść z tej karuzeli. Dzisiaj ma dojść do spotkania Mateusza Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Myśli pan, że dzisiaj poznamy jakieś rozstrzygnięcie, czy to w jedną, czy w drugą stronę? Ten dialog wewnętrzny w Prawie i Sprawiedliwości, ten taki bym powiedział familiarny serial, bo to trochę przypomina taką telenowalę, Oczywiście dla nas, dla gawiedzi, dla widzów to jest bardzo ciekawe, barwki, zwroty akcji, dramatyczne sceny wielu bohaterów, nie tylko, moim zdaniem, polityków, ale też dziennikarzy, którzy angażują się w ten sposób. Więc ten serial jeszcze będzie długo, długo trwał. Może to będzie ciekawy pasus, to co dzisiaj się wydarzy, ale nie przewiduję, aby to był koniec sezonu, a tym bardziej koniec serialu. A czy kończy się serial pod tytułem Koalicja rządząca w obecnym kształcie? Bo zdaje się, że złożony przez federację y, i podpisany także przez posłów pis wniosek o odwołanie Pauliny Henning-Kloski, skutecznie podzielił wszystkich przeciwko Polsce 2050. To jest moim zdaniem reperkusja wcześniejszych zmian strukturalnych, to znaczy ten rozpad, który też był dosyć ciekawym serialem na polskiej scenie politycznej. Polski 2050 na dwa byty. Jeśli to, pan, że to wysadzi dla... koalicję rządzącą? Większość? Nie, nie, nie, nie wydaje mi się, to znaczy te wszystkie decyzje, które mają miejsce w ramach koalicji i we wewnątrz ugrupowań tworzących ją nie zmieniam tego wektora, to znaczy żaden karp nie chce we wrześniu Wigilii. Czekamy do wyborów. Natomiast no Paulina Henik-Kloska zbiera burzę z wiatru, który zasiała. Gdyby nie doprowadziła do przesilenia w Polsce 2050, nie wyprowadziła swoich ludzi, nie kontestowała wyboru Pełczyńskiej na Łęcz na szefową tej formacji, to dzisiaj nie byłaby w takiej sytuacji. Inna sprawa, że gdyby lepiej rządziła ministerstwem, to moim zdaniem by nie ważył się złożyć wniosku o wotu nieufności dla niej. To też jest bardzo słaby minister, to też trzeba o tym pamiętać i to podkreślić. Czworo sędziów, którzy nie złożyli przysięgi przed prezydentem, przychodzi do trybunału i nic z tego nie wynika, jest przerzucanie się kolejnymi wnioskami do prokuratury o to, że ktoś popełnił przestępstwo, albo prezes trybunału, bo nie dopuszcza sędziów, albo ktoś, kto doradzał prezydentowi. Co dalej z tym patem? Jakbyśmy się cofnęli w czasie, to paradoksalnie te postulaty które wówczas 10 lat temu podnosiłem, one paradoksalnie cały czas są aktualne, to znaczy wybór sędziów kwalifikowano większością głosów w Trybunale, brak blokowania, bo wtedy rząd też Szydło blokował publikację orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, no i wybór odnowa wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak aby przeciąć tamtą sytuację. Dzisiejsza sytuacja wydaje się takim podwójnym już węzłem gordyjskim. Mm -hmm. Mamy sytuację, w której ewidentnie ten tryb... Trybunał Konstytucyjny zmierza do tego, że przy jakimś resecie konstytucyjnym trzeba bardzo mocno się zastanowić nad w ogóle likwidacją Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy trzeba moim zdaniem wrócić do tej koncepcji, która też była u zarania tworzenia naszej konstytucji. To znaczy aby dać te kompetencje, które dzisiaj ma Trybunał Konstytucyjny, bo ja jestem zwolennikiem sądownictwa konstytucyjnego, te kompetencje dać po prostu Sądowi Najwyższemu, to znaczy wybrać ten model amerykański, gdzie mamy jeden Sąd Najwyższy, który jest i sądem prawa dla całej struktury sądownictwa w państwie, a jednocześnie jest też sądem konstytucyjnym, który rozstrzyga spory związane z zgodnością przepisów prawa z ustawą zasadniczą, z konstytucją. W polskim radiu powiedzieli: Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość i Karol Surówka. Rozmowa dnia. Czy dzisiaj może dojść do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości? Nie, absolutnie nie dojdzie do żadnego rozpadu. Trwa dyskusja wewnętrzna, ona jest oczywiście burzliwa. Jest, dzisiaj dojdzie do spotkania. Prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim będą rozmawiali o Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Stowarzyszeniu, które Jarosław Kaczyński nie akceptuje. Zagroził, że osoby, które do niego dołączą, nie znajdą się na listach Prawa i Sprawiedliwości. Jestem absolutnie przekonany, że do Tutaj do porozumienia, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i położenia wszystkich rąk na pokład, bo nam wszystkim jeden cel absolutnie przesłania naszą aktywność i działalność, to jest zmiana rządu w Polsce i wszyscy my absolutnie mamy świadomość, że podział sprawiedliwości temu by nie służył, rozdobienie prawnicy służyłoby rządowi Tuska, a na to sobie nikt nie może pozwolić. Ja macie wspólny cel, ale e... macie różne opinie e... na ten temat, jak do tego celu dojść. Każda partia musi grać skrzydłami, jeżeli chce być dużą formacją, która ma wygrywać wybory, nie można skupić się tylko na jednym temacie, jednej sprawie, bo to nie doprowadzi do zwycięstwa. W praktywowości są różne frakcje i te bardziej skrajne, i te bardziej centrowe i ta dyskusja musi trwać, dlatego, że po prostu po prawej stronie urosła Konfederacja, urosła formacja Grzegorza Brauna, więc to wymaga po prostu analizy, przypływu elektoratów i to wymaga też korekty partii. Ta frakcja związana z byłem premierem Mateuszem Morawieckim czuje się trochę niesprawiedliwie traktowana, dlatego, że ci politycy, na przykład Krzysztof Szczucki, mówią, że gdy suwerenna Polska zakładała stowarzyszenia, złośliwie dodają stowarzyszenia, które otrzymywały sporo pieniędzy publicznych, to nie było problemu. Nikt nie był zawieszany, nie było żadnej groźby usuwania z list. A gdy stowarzyszenie zakłada Mateusz Morawiecki, no to pojawiają się bardzo ostre słowa ze strony prezesa, nawet o pasożytniczym działaniu. No z całym szacunkiem zajmujemy się dzisiaj opozycją. Jest myślę dużo więcej tematów ważnych, istotnych, międzynarodowych i krajowych dotyczących rządu, aniżeli opozycja, czy wypowiedzi polityków opozycji. Chcąc zakończyć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 Konfederacji też zabrali głos w sprawie waszego sporu i Wojciech Machulski powiedział tak, że jest to spór szkodników z hipokrytami, bo z jednej strony jest frakcja Mateusza Morawieckiego, która podejmowała decyzje nieakceptowane przez Konfederację dotyczące KSEF, systemu kaucyjnego, czy Zielonego Ładu, a z drugiej strony jest Przemysław Czarnek, który w tym też uczestniczył, ale teraz próbuje się odciąć, więc Konfederacja też stara się tutaj korzystać na waszym sporze. Nie wiem, kim jest pan Machulski. Zacznij jego opinię. Konfederacja no niestety jest formacją bardzo często dosyć jednego czy dwóch czy trzech tematów i skupia się najczęściej na krytykowaniu. Ja nie słyszałem o, o żadnym pozytywnym projekcie konfederacji z całym szacunkiem, bo, bo wielu innych polityków tam cenię czy szanuję. Oczywiście cenię i szanuję wyborców konfederacji, ale ja naprawdę ja nie znam żadnych pomysłów na poprawę Polski konfederacji. Czekam na jakieś pozytywne projekty i program tej partii. Jak pan zapatruje się na te opinię ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że dla części prawicowych wyborców ma to Uż Morawiecki działa jak płachta na byka. Był pan częścią tego rządu. Rzeczywiście tak zraziliście sobie część wyborców? Polska scena polityczna jest podzielona, polscy wyborcy są podzieleni. Ja bym jednak odwoływał się przede wszystkim do efektów realnych działań, do, do skutków, do sukcesów, do porównywania programów partii, do tego kiedy rządzili, w jakich czasach rządzili, jakie mają efekty. Porównajmy te osiem lat trudnych rządów sprawiedliwości: COVID, wojna na Ukrainie i teraz do tych dwóch lat rządów Platformy, gdzie mamy gigantyczny deficyt budżetowy, gdzie problemy w służbie zdrowia, niewykorzystany KPO przez Platformę. Rządziliśmy w bardzo trudnych czasach i myślę, że dowieźliśmy bardzo wiele tematów i wybory wygraliśmy w 2023 roku. Mamy informację z tej nocy, że Stany Zjednoczone zablokowały trasę irańskiemu statkowi transportowemu, to znaczy nawet uszkadzając go. Ten irański statek próbował przełamać amerykańską blokadę, został zatrzymany. Czy to znaczy, że oto zakończyło się to zawieszenie broni, że oto wraca wojna na Bliskim Wschodzie? Proszę pamiętać, o co to, toczy to się gra. Gra toczy się przede wszystkim o złamanie irańskiego reżimu, który morduje własnych obywateli. Jak wiemy, Iran zablokował cieśnienę Ormus, natomiast administracja USA zablokowała irańskie porty i, i statki, żeby uderzyć tutaj w ekonomię Iranu. I to jest tak naprawdę gra na czas. Kto pierwszy pęknie w tej grze, czy administracja USA, czy Iran to nie jest zaskakujące, że Iran nie pękł po tylu tygodniach? Miał zostać zniszczony w zasadzie od razu przy potędze amerykańskiej armii. Większość kluczowych celów USA została osiągnięta. Zniszczono irańską marynarkę wojenną, systemy obrony powietrznej Iranu, lotnictwo oraz najwyższą warstwę dowodzenia w tym licznych generałów. A jednak nadal są w stanie przeprowadzać Iranu. ataki pojedyncze tak, rzeczywiście, bo, ale są. Tak, ale teraz ta blokada portów irańskich ma doprowadzić do tego, że po prostu reżim odpuści. W przeciwnym przypadku musimy wiedzieć, co by się wydarzyło, jeśli Iran uzyskałby broń jądrową, co było strategicznym celem Iranu.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 gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosno spaliła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 czym się różni, życie od czyśca to jak Oberwać w klubie mając chwilę do wyjścia to ja Radioaktywny we Czarnobyl wiecznie młody Dla starych, starych, dla wiecznie młodych mówią sobie z wiatrem, nic nie skła wiecznie Przewijamy razem z wydychanym powietrzem Milimetr po milimetrze, masz w przekazie Buntownik z wyboru, oddam serce za sprawę Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel Dla niewielu i tak powoli nas prowadza stres do go rośnie gniew, rozczarowanie światem Nie ma czasu na zrę, nie ma czasu dla marzenia nie dziś Wiara w cuda stawia nam cele, mówią rad na To nasz udarz znowu zdradza, intelekt był brzyd Nie ma twardo stoppam po ziemi Tylko serce ma prawo mi mówić, w co mam wierzyć Czyżujesz by mieć plancy, masz plan, żeby żyć Czy żyesz by mieć masz plan, żeby żyć Czy żyjesz by mieć planę, masz plan, żeby żyć Bye.